W kuchni, a kim ja jestem? Jestem hos. to podcast, czy tam audioblog, nie wiem, już sam nic, już sam nie wiem, ale okej, okay. lotuję sobie gulasz i mam nadzieję, że nic złego nie zrobię z tym gulaszem, a przy okazji coś tam powiem na jakieś rzeczy, które usłyszałem. Czy coś tam. Kurde. O, tu jest ten gaz. Nie. O, no. A co głupio zrobiłem? To nie. To odłożę tu patelnię. Łee. Pełno tłuszczu. Um, o. No. Stawiamy gulasz. Otwieramy patrzymy Zupełnie niedoprawiony, nic. I dwie trzecie szklanki wody. A nie całej. Dwie trzecie. O. Dwie trzecie. Oj. Czy ja nie miałem z tą wodą zmieszać soli? Oj, dobra. To jakoś inaczej to zrobimy. Sól, sól. Eee! Sól. Dwie łyżeczki soli. Czy to miały być dwie łyżę... łyżeczki mąki? Dobra. Dwie łyżeczki soli. A może półtorej soli? Już sam nie wiem. Lepiej, żeby było niedosolone, niż dosolone. Hmm. Sole, sól jest niezdrowa, prawda? Bo ma różne takie składniki i można szybciej umrzeć. Ale przecież na coś trzeba umrzeć. No dobra, tam sypuję jeszcze jedną. Teraz ziół. Ma się tak ponoć gotować godzinę. Potem, po tej godzinie, mam dodać mąki zagęszczonej. Um, a gdzie jest mąka? Tu? Nie. Tu? Też nie. A nie, jest tu. Dobra. Mąka wrocławska, która nazywa się szczecińska. Hm. Pszenna. Netto 1000 gram. No, wyskoczyć przed datą? Ej, jak... Jak mąka może mieć jakąś określoną datę? Przecież myślałem, że mąki to wiecie. Że nie mają określonych dat, że mąka to mąka i się nie psuje. No dobra. Dłe łyżeczki mąki. Teraz mam mieszać, żeby nie było grudek to trochę potrwa. Dobra. Odkładamy mąkę. Ehm. Hmm. O, sobie trochę suchego makaronu. Już mi nie wolno to zjemy No. Wiecie, że... Wczoraj był Ostatnie nocy na Odwyku. Szkoda. Wielka szkoda, bo już się wciągałem. Ale dyskusje były niefajne. Każdy na siebie wrzeszczał, że co za kupki. E, może i dobrze, że Martin to ten skończył. Jak Jest taki cytat, że A nie, to chyba było w Herkulesie, tak? W tej gdzieś na jarza. Jak był taki potwór, to mu obcinali... Ob, Herkules obcinał głowę, temu potworowi wyrosły trzy następne. No, to ja tak myślę, że tak będzie z Martinem, że nie będzie nocy na odwykły, ale wyjdą trzy następne rzeczy. Więc wyjdziemy na plusa tylko. No. Wydałem odcinek, no już dawno wydałem ten odcinek, gdzie to jęczę, że nie komentujecie, jak sobie tak przesłuchałem piąty raz. E, nie, bo ludzie tam mówili, że jaki ze mnie jest dupek, to, za, to ja tak sobie myślałem za drugim razem, gdy Ej, nie, przecież jest fajny, o co im chodzi? No to potem przesłuchałem trzeci raz, czwarty raz, piąty raz. Potem, jak już nauczyłem się całego tego, co powiedziałem na pamięć, to potem stwierdziłem, że ej, co za dupek. No, bo wtedy zachowałem się jak straszny głupek, dupek. Głupek, nie dupek. No przepraszam Wam za odcinek bulwersujący. Co teraz zrobię? To tą wodę mąką. Trzeba potem za godzinę wstawić do tego, do gulaszu. Ale to wygląda jak mleko. Mógł dać to kotu. Niech wypije. <śmiech> Niech zobaczy co z tym jest. Ale mam mieszać tak długo, żeby nie było ten.. żadnych grudek. No to mieszam. Przesłuchałem sobie odcinka Mroczne strony kurnika z Radia kogut domowy. Fajne opowiadanie. Pan hmm, kogut napisał. Czy tam nam opowiedział. O dołze Franko z wielkich Włoch który zirytował się na swoją matkę. Ale tam Bardzo fajnie. Ostatnie podcasty przeżywałem bardzo wielki boom. Co już nawet ja zauważyłem, bo codziennie pojawiają się trzy nowe, ale za to dochodzi jeden lepszy, więc wychodzimy na minusy same. Więc to jest bardzo niefajne. Bardzo. Mm -hmm. Mm -hmm. Czy was by interesował serial gejowski? Hmm, to znaczy, chodzi mi o... podczytałem w gazecie wprost taki artykuł o tym, że w Bra Brazylii i tam w całej Ameryce Łacińskiej z tego kontynentu strasznie katolickiego ponoć że tam się robi seriale z różnymi związkami gejowskimi, lesbijskimi i tak dalej. I się tak zastanawiam, czy w Polsce by to wzięło, czy... u no, nas w Polsce... by w ogóle miało, miałby sens taki serial. No nie wiem, jestem gdzie, z naczym dzieckiem, jestem młodzieżą. jestem no, z pewien młodzieży. Jako wychowany w duchu pożytańskich zasad Żebym ja tego zupełnie nie oglądał i bym to bojkotował A wy co byście robili? O! Kurde Mąka mi się wysypała Weźmiesz czarną kurę Weźmiesz wypij zagęszczoną wodę mąką wrocławsko Sztycińską Aj. Zagotuję wodę. Na herbatę. Mm -hmm. Dobry jest makaron na sucho. Bardzo dobry. Tylko ponośnie zdrowy. Ale czy ja wiem? Wiesz, to. sama mąka jest, tak? Więc. Tak właściwie to nic złego nie powinno mi się stać. Wulgot sobie. Tak, wracając do nocy na odwyku, to stwierdziłem, że jak Martin kończy, to ja zacznę z kimś innym, bo ludzie narzekali, że szkoda, no wielka szkoda. Więc, o Jezu, więc stwierdziłem, że te stworzy i tu mi pomoże Krzyszman. I macie, gdy I jeszcze baj i teraz muszę do tego, żeby mi pomagali. Tak, ja kogoś zmuszę, bo nie ma tak, że ja sam będę coś robić. No. O, no. Oglądał ktoś z was karierę nikodemadyzmy? Super film, super serial. c se, C, se, se, serial Serial, o, serial. To jest nie tą nową, że tam Cezary Pazura, tylko jeszcze tą starszą, gdzie Wilhelmi grał. Nicodema Dezma. i to było świetne. No po prostu super film. I czasami yy, ten Nicodem Dysma, grany przez Wilhelmiego, robił takie... Taki. taki coś robił palcem. Tak, taki obrót i takie... Nia". I to było fajne. To mi się najbardziej podobało z całego filmu. Takie... Nia". No. Hmm, czekam aż mi się woda zagotuje Gulasz bardzo ładnie gulasz Bardzo ładnie się gotuje Woda świetnie się zagęszcza Czajnik działa Super Ostatnio, bo lubię wchodzić na nieprawdopodobne.pl chyba i lubię wchodzić na tą stronę, a chyba, bo nie wiedziałem, czy na pewno.pl, I był tam artykuł o dziewczynce, która ma 27 palców. Uwierzycie? 27 palców. Tak jak wy wyobrażacie to sobie, żyć z 27 palcami, tu 6 na... Nie, ona miała 7 na ręce, 6 na drugiej, I na, pal i na stopie mała 8. Wyobrażacie sobie? Coś takiego, bo ja nie. No, jak można żyć się z 7 palcami? Czyż to, to musi być okropne? Jak tak chodzisz, ty nie, chyba nie czujesz wtedy gruntu czy coś? No bo na przykład tacy ludzie, co nie mają dużego palca, bo im ucięło. To oni nie mogą chodzić na tą stopę, bo oni się wywracają, bo nie czują gruntu. A takie dziecko to ma 7-8 palców na tej stopie, ale czuje grunt. Więc jak to jest? Co za głupoty? Ej, jak można mieć 27 palców? To trzeba być w jakiejś... nie wiem, Karnobylu chyba była, czy jak. Ale ona się urodziła w tym, w Wietnamie, a w Wietnamie to właśnie... Tam... Teraz się radzą tacy dziwni ludzie. Ale co jest najgłupsze, ona ma możliwość ucięcia tych palców, ale żeby już normalnie z pięcioma i tak dalej i wtedy coś na nerwy by się poukładały. Ale jej matka nie chce, bo matka liczy, żeby wejść do rekordu księgi Guinnessa. No, a rekord księgi Guinnessa to głupota jest. To jest głupie i co się wtedy dostaje za tki rekord Guinnessa? Fuu łeh! E. Straszny obiad. Już widzę, co z tego wyjdzie. O, już widzę. Mm, ale to będzie wyśmienite. Mm, mm, mm. Pycha, pycha. Fu, fu, fu. A i ziemniaki muszę jeszcze zagotować. Tak, zagotować? Czy one są na patelni. To bym mnie sobie usmażył. O, nie, są już to, ja je sobie usmażę. Ja oprócz gulaszu zrobię sobie jajka stracone. Bo gulaszu tu mało jest. Co, Kisia, tak się mi przypatrujesz? Co, że czubek, tak? Czy gada sam do siebie? No ja wiem, jestem czubem, jestem czubem. Nie chciałbym mieć dzieci. No, ludzie, czy któryś z was ma dzieci? No wyobraźcie sobie, no bo ja sobie tak wyobrażam mieć dziecko. To znaczy, wypowiadam się teraz jako mąż takiej kobiety, co by urodziła. Tak. No to ja bym sobie nie mógł wyobrazić, że chodzę za takim małym żdącem i on tak. I muszę go y, pielówki mu zmieniać, karmić. A potem podrośnie nie takie coś i idzie i gada. A co to? A tamto? A ta to? A ta to? A ta to? A ta to? A ta to? No więc to jest dla mnie dobijające. A potem. Jak gówniarz urośnie, to dopiero jest. On wtedy czuje bunt młodzieńczy i on musi się wyżyć No wszystkich. Musi wszystkich zabić. Bo on ma bunt młodzieńczy i to jest głupie, nie uważacie? No. To znaczy ja tak uważam. Ale pewnie nie. Ale może mi się zmieni. I będę mieć dziecko. Nie daj Boże. O, już mi się zagotowała. To, co słyszycie, wcale nie jest kawą. O, nie. To jest pana rywata. No, już nikt mi tu nie, nie mówisz, że ja piję kawę, bo nie piję. Mmm, to za aromat. O, jest jeszcze. To znaczy ja lubię. Hmm. Chyba dobre. No, co tak mało? Mało mleka. Nie pójdę do sklepu. Mi wystygnie herbata. No, ja tak gadam, gadam. A Wy nie wiecie, że jesteście takim moim czasomierzem teraz. Bo godzinę ma się gotować ten gulasz. Potem mam. Tą wodą, mleko, coś tam, mąko, coś z grudkami. A nie, ja nadal ma grudki. To nie może mieć grudek. No i to ma się gotować godzinę. A wtedy ja to wlewam i ma się to zagęszczać. A potem mam to wymieszyć. A potem zrobić ziemniaki na patelni. No, więc będzie... Niestrawność pewnie moja. O ludzie. Nie ma grudek? Są nadal! No. Ja. Mam jeszcze tylko trzy dni ferii. Albo mam aż dni ferii, a potem wrócenie do szkoły, której, no, może trochę lubię moją szkołę, bo mogę tam się spotkać z koleżankami i kolegami. Ale co to jest? Ferie powinny być miesiąc, tak jak wakacje. I wtedy to by miało sens, a nie jakieś dwa, dwa tygodnie tylko. No dobra, nie ma grudek, to znaczy, że ja kończę. A więc, nie zaczyna się zaniota, więc. mówię Wam, słuchajcie polskich podcastów, słuchajcie ich i wejdźcie na stronę Kropka. Polskie podcasty.com I wchodźcie tam i mówcie, że podcast pisze się przez C, a nie przez K. No. To mówię ja, humanista, który zna się na języko twórczcie. Dobra, nieważne. Trzymajcie się. Hey.